Gdzie się masz, bro? Jo! Mamy brodanie do wybronania, a czy zadanie do wykonania? Demokracja jest zagrożona! Sam szatan ubliża Ameryce. Ameryce, bro! Oh, Chwytamy no! za broń, wskakujemy do brokoptera. Nikt nie ucieknie przed wolnością. Go, go, go! America, Żarłok i skóra. I mando Jerry, Bogusia, Szymas oraz nasi mm. goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witamy Was w KonBromeracie brokastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione brokasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon bromas Cieściński i jest tutaj ze mną także Rafał Sigbro-Siciński. Witam Cię. Dzień dobry. Brobry. Dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać, tak wszyscy już zapewne wiecie, o Broforce. Tak, o grze ze studia Free Leaves. Free Leaves to twórcy znani przede wszystkim z Fox właśnie, ale w ostatnim czasie stworzyli także zestaw gier imprezowych z penisami w roli głównej. O, tego nie wiedziałem. Genital Jousting, chyba tak to się nazywa. I teraz jeszcze pracują nad Gornem. Gorn to jest taka arena gladiatorów dla vr -u. Czyli można przy pomocy VR-u wcielić się w gladiatora i tam obijać po twarzy przeciwników. To ma taki śmieszny trailer, że pani w domu gra i tak się wczuła, że niszczy całe mieszkanie. No a wydawcą wydawcą jest Devolver Digital. Lubisz tego wydawcę? Wiesz co, no, powiem szczerze, że jest to jeden z takich tych niezależnych wydawców, bo rozumiem, że tam... On wcześniej wydawał chyba Sirius Sama, nie? Mhm, tak, A teraz się tak. przerzucił na takie mniejsze gierki. To chyba jeden z takich fajniejszych. To znaczy mam, mam całkiem sporo tego. Mam Przecież mam Hotline Miami. Od nich mam właśnie Broforce, Mother Russia Blitz, tak? Także tak, lubię, masz rację, lubię. Ja mam w ogóle prawie wszystkie ich gry tak naprawdę, bo oni wypuścili właśnie Hotline Miami 1K2, The Talos Principle, Shadow Warrior'a, Always Sometimes Monsters, też świetny tytuł, Reigns, w którym ostatnio no właśnie, się zagrywam, Enter the Gungeon, akurat tego nie mam, ale też zbiera świetne recenzje, no to jest Stories Untold. Gra. Polecam ci ją. O. Znaczy, no w w trzeba powiedzieć jedną rzecz, bo ja mam PlayStation 4, ty masz PC ta, więc ja... Yy, mogę mieć zupełnie mniej tych gier dostępnych dla siebie. Mm -hmm. Bo z tego co wiem, to wiele wychodzi gier yy, tylko na tym masz tego Steama, więc tylko na PC ta wychodzi. Czy tam jeszcze, no nie wiem, na Maca, Linuxa a no niestety to omija PlayStation 4, także mówisz mi jakieś tytuły i mogę nie kojarzyć. Ale może jeszcze się pojawią, nie właśnie Stories Untold to też jest w miarę świeży tytuł i kupiłem go ostatnio na summer sale, Titan Souls omówiłem nawet w osobnym podcaście, Ronina wydali, Guts Will Be Watching, Downwell, no i właśnie Sirius same wydawali i teraz też wydają, bo jest ta nowa wersja Sirius Sam jest stworzony przez Croteam, ale właśnie wydaje go Devolver Digital mm -hmm. i teraz jest nowa wersja też na Viag między innymi. Więc no w sumie to prawie same, albo i same fajne tytuły. Mają też jakieś kilka innych, które ja tam pobrałem, przetestowałem, ale stwierdziłem, że na razie mnie jakoś super nie kręcą i skrifundowałem, ale ogólnie krapów nie wydają. Więc Devolver Digital świetny wydawca. No i właśnie BroForce jak wszedłeś w posiadanie tej gry? Dostałem ją za darmo. W ramach subskrypcji, wiesz? Także ja się interesowałem tą grą, nie słyszałem o jej nic, dostałem ją za darmo w ramach subskrypcji, bo żeby grać na PlayStation 4 przez neta, musisz sobie wykupić abonament PlayStation Plus. I w ramach tego abonamentu, tej subskrypcji do internetu, użytkownicy dostają co miesiąc dwie, trzy gry za darmo. I akurat tak trafiło, że dostaliśmy Broforce, Więc odpaliłem z ciekawości i no, wpadłem. A kiedy na PS4 w ogóle pojawiła się ta taka? Wiesz co? z tego co wiem to w marcu 2016 roku ona miała swoją premierę, czyli no, powiedzmy pół roku po, po tym jak to wyszło na ta. Ale nie przypominam sobie, kiedy, kiedy, zacząłem, kiedy dostaliśmy ją i kiedy zacząłem w nią grać. Wiesz, po prostu pojawiła się któregoś dnia u mnie na konsoli i zacząłem w nią grać. Ale kiedy to było, to mm -hmm. nie pamiętam. Właśnie, bo na PS4 pojawiła się ta już wersja skończona, przy czym jak ustaliliśmy przed nagraniem, bez ostatniej aktualizacji. A na pecetach, na Steamie tytuł ukazał się już dawno, dawno temu. Nie wiem kiedy dokładnie. Oficjalna data wydania to jest 15 października 2015 ale wydaje mi się, że on już ze dwa lata wcześniej albo jeszcze, w, nie wiem, jeszcze z rok w tył był dostępny na Steamie ten tytuł w Early Accessie. I to jest chyba pierwsza gra, właściwie nawet nie chyba, na 99% to jest pierwsza gra, którą kupiłem świadomie w Early Access na Steam, bo po prostu widziałem filmiki w sieci, filmiki które pokazywały tę właśnie dynamiczną rozgrywkę, pokazywały ludzi, którzy się doskonale bawią i tak stwierdziłem na którymś summer sale, że chcę to mieć, że chcę to mhm. obrać, sprawdzić i nie żałuję, bo to jest też tytuł które, no wiecie jak to jest Early Access na Steamie. Często aktualizacje są bardzo rzadko, albo w ogóle ich nie ma. Tytuł jest sprzedawany, są do niego dlc robione, a główna gra nie jest cały czas skończona, tak? Ma masę bugów i czasami zdarza się tak, że twórcy w ogóle zabierają pieniądze, olewają tytuł i Zostajecie z niczym, dlatego ja nie kupuję raczej priordegów, nie kupuję niczego w filiaksesie, chyba że jest w bundlu i chcąc, nie chcąc to staje kupując coś innego. A tutaj się skusiłem i nie żałuję, bo Free Leaves dało nam naprawdę sporo dużych aktualizacji. Początkowo to były tak zwane tactical updates, potem pojawiła się w ogóle wielka kampania z obcymi, Alien Infestation. Teraz właśnie już po premierze pojawił się jeszcze wielki patch tam z dodatkowymi tam misjami, brosami i różnymi dodatkami z okazji 4 lipca i Dnia Niepodległości, więc no, twórcy dali radę. I tak w ogóle, o czym jest Broforce? No, jak już zauważyliście na wstępie do tego podcastu, chodzi o to, że gdy, złu, boże, że gdy zło zagraża światu, to świat wzywa Broforce, niedofinansowaną, ale za to przekozacką, paramilitarną organizację specjalizującą się w zwalczaniu terrorystów, potworów, złoli -E i samego szatana. I właśnie w tej grze wcielamy się w tych członków organizacji Broforce, czyli w BROS. Jest to platformowy shooter 2D z artową grafiką, z trybem kooperacji i komediową otoczką. Poruszamy się naszym bro w prawo, zabijamy hordy wrogów, niszczymy otoczenie, w ogóle niszczymy wszystko. Tak, tutaj jest tak, że można zżyć wszystko. Wszystko. Jak masz dobrą broń, to możesz całą ziemię przerzucić i spaść w otchłań. Ale nawet pistoletem możesz broń tę ziemię rozwalać, więc to jest super tutaj. I właśnie niszcząc wszystko na naszej drodze, wykrzykujemy hasła walki o demokrację i doskonale się bawimy. No i warto dodać, że ci wszyscy bro. To są mm, postaci z. No stylizowane oczywiście, ale to tak bardzo mocno stylizowane na bohaterów e, seriali, filmów e, i gier z lat 80., tych kultowych, z lat 80., 90. Mhm. To jest chyba naj, naj, najmocniejsza strona e, gry, bo szczerze to, no to, to po prostu byłby kolejny shooter, a tutaj tak to jest takim haczyk, który wciąga ludzi w odkrywanie tych kolejnych bro, bo żeby zobaczyć, kto to będzie następny, nie? Tak, żeby zobaczyć, kogo twórcy wpakowali w tęgę, ale ogólnie gameplayowo to, to jest po prostu też super gra, nie? Bo to jest taki mix kontry i nie wiem, Slack na sterydach. Do tego mamy tę całą otoczkę humorystyczną, fabularną. Znaczy, okej, okay, umówmy się, ta gra teoretycznie prezentuje nam bardzo uproszczoną fabułę wielu filmów akcji z naszego dzieciństwa, ale wiemy, co to oznacza w praktyce wszyscy. No. Po prostu mamy zwalczać złych ludzi inne potwory, szerzyć demokrację na świecie i pozostawiać za sobą pożogę. I to się doskonale tutaj sprawdza. Tych naszych bros mamy tutaj 35% 35, mamy 4 kobiety, 31 mężczyzn i jeszcze mamy takie, nie wiem, demo, taką darmową produkcję od tego samego studia i zresztą to jest ta sama gra, takie, jak gdyby wycięta specjalna misja zrobiona pod demo, czyli The Expenda Bros. No, wiesz co, ja tego nie mam, to nie weszło w grę, jeżeli była ta konwersja robiona na konsolę, to z tego została okrojona gra. Także ja tego nie widziałem i musisz o tym mi opowiedzieć. Musisz mi o tym opowiedzieć. Ten dodatek, czy znaczy to też na Steamie nie wchodzi w pełną wersję gry, tylko jest dostępny jako osobny produkt do pobierania, mm. jako w to playka, nie? I za darmo pobieramy sobie tę gierkę, która jest tak naprawdę demem Broforce, nazywa się The Expanda Bros, oczywiście jest to nawiązanie do Niezniszczalnych. I w kogo się wcielamy? Oczywiście w bohaterów Niezniszczalnych 3, bo to przy okazji premiery trójki pojawiło się na Steamie, czyli mamy takich bohaterów. Broni Ross, Lee Broxmes, Bronar Jensen, Bro Caesar, Broctor Dev, Toll Broad i Trent Browser. No i tak samo prezentują się właśnie wszyscy inni bohaterowie. Może przybliżmy, no. w kogo możemy się wcielić tutaj w tej grze. Chcesz zacząć? Na zmianę w takim razie. Zaczynamy Rambro, no czyli to jest postać wzorowana na Johnie Rambo z serii Rambo. Potem mamy Bromando, no i wiecie doskonale, kto to jest. To jest Hubert Spandowski. Eee. <grystanie> tak, The Bromando. Później jest B.A. Broracus z drużyny A. Trzeba zaznaczyć, że ta każda postać. Właśnie, bo tak zaczynamy wymieniać, wymieniać, a warto powiedzieć, że każda postać y, różni się, oprócz tego, że wyglądem, to bronią, której używa, bo mamy atak y, melee, czyli taki ręką, nożem. Mamy podstawową broń, atak specjalny, nie? I mhm. na przykład Rambo to ma zwykły karabin i granaty, natomiast już komando strzela z rakietnicy, i tak bije barakus ma miotacz ognia i każda postać ma własną broń i atak, który jakoś tam nawiązuje do filmu, no. mniej lub bardziej a i zazwyczaj no, wywołuje uśmiech na twarzy gracza oczywiście nie mogło też zabraknąć kogo? Brodela Walkera jest następną postacią Brohard tutaj nie wiem, czy tak łatwo się domyśleć chodzi o Johna McClane'a John tak. Pojawia się też Mac Brower, który potrafi zbudować bombę z indyka. Mamy wampira Braid'a. Oraz sędziego Browdred'a. Jest broin Black. Jest także Snake Browskin. Jest Brominator. I Brobokop. Jest również archeolog Indiana Bronze. Oraz pan z boomstickiem, czyli Ash Broliams. Mamy informatyka noszącego się na czarno, Mr. Underbro. Oraz świętych z Bostonu, czyli Bundrog Bros. Jest Broszetę. Oraz Bronan de Brobarian. Jest. O, postać kobieca tym razem jest Ellen Ribbro. Oraz Time Bro, czyli nasz Max Walker. Jest również broniwersalny żołnierz. Oraz kolonel James Brodock. Mamy też postać bez nogi Cherry Brawling. Oraz Bro Maxa. Jest The Broad. Tutaj chyba warto wyjaśnić, że chodzi o, bo to, to też jest takie trochę nieczytelne, mhm. że chodzi o pannę młodą z filmu Kill Bill. Tak, Beatrix. Mamy też Double Brow Seven. Rozwaliło mnie to totalnie, jak to usłyszałem. No to jest o. dobre, ale ja się bardziej śmiałem, bo jest również Brodator. A w związku z tym, że na mam brodę, to jakoś to mnie po prostu rozwaliło totalnie, popłakając ze śmiechu, jak to usłyszałem. Mhm. Jest też The Brocateer z filmu The Rocketeer. I Bro Heart. Tak, no bo oczywiście w tej grze wszyscy krzyczą Freedom! Co chwila, więc Browhearta nie mogło zabraknąć. Freedom! Jest też nasz ukochany Leon, The Professional. Również jest Bóg Piorunów, Broden Oraz The Brolander z No i Trzy kolejne postaci, których ja na przykład Nie widziałem No a Szymas je widział Tylko, że ja powiem szczerze, ja nie wiem Czy, mm, czy na pewno nie weszły, bo ja nie sprawdzałem tego e, Żeby tak woli wyjaśnienia I na przykład jakiś słuchacz powie Hej, hola, hola, ale te postaci są e, Na PlayStation 4 Możliwe, że nim coś nie dociągnęło, albo nie wiem, nie mam pojęcia w Może razie po czasie się pojawiły, no ale... Te trzy hmm. postaci, które teraz omówimy, ja na przykład ich nie widziałem i, i nie grałem nimi Pierwszą jest Dirty Brory, czyli brudny Harry Oprócz niego pojawia się Tank Bro z Tank Girl I postać, której najbardziej tak braku nie mogę przeżyć, czyli Bro Lee <śmiech> Dokładnie jak słyszycie, tych bohaterów jest cała masa I każdy ma inne umiejętności Inną broń Inny cios, ten bronią białą Czy też wręcz I teraz powiedz mi, masz swojego ulubionego brołu. Mam dwoje Także, nie wiem, o. mam mieć jednego Czy mogę dwóch? Możesz dwóch, nie ma sprawy Bo powiem, że mam więcej tych, których nienawidzę <grym> Ale <grym> Spoko. Bardzo lubię grać co, co ciekawe, Mr. Underbro Czyli Neo z Matrixa mhm. Mimo, że nie ma tego ataku dystansowego I tylko wali pięściami To jakoś bardzo mam dużo Przyjemności graniem nim A z tych postaci, które strzelają No to taką jedną z tych Późniejszych bardzo polubiłem To jest ma Bro Max, no. Czyli Max Rokatański I on ma Atak dystansowy taki Bumerangiem I taki bardzo ognisty wystrzał z shotguna tam mhm. obrzyna i bardzo, bardzo mi się ta postać podoba i ten obrzyn jakoś tak lubię tą postać po prostu, więc jak tylko trafiam na niego to mnie się tak naprawdę gra bardzo dobrze prawie wszystkimi bohaterami, chociaż rzeczywiście są takie sytuacje, gdzie na przykład jeden jest trochę lepszy od innego. W ogóle może też warto o tym wspomnieć, że na początku właśnie mamy Rambro i potem po drodze dokonując tej totalnej rozwałki, tego total annihilation, mamy takie klatki z uwięzionymi tam właśnie żołnierzami USA i gdy ratujemy tych ludzi, czyli po prostu rozwalamy klatkę i wchodzimy naszym awatarem w, w tego awatarka, odblokowujemy tam, nie wiem, co dwa, trzy, co dwóch, trzech jeńców nowy, nowego awatarka, nowego bro. Później to już jest tego więcej, bo to jest, wiesz, na początku jest tak, dwu, mhm. dwóch uwolnimy i rzeczywiście kolejna postać nam wyskakuje. Później z tego jest więcej, 20, ale co ciekawe, to jest jeszcze trzeba dodać, że te postaci, którymi gramy, one są losowo wybierane. Nie ma czegoś takiego, że jak zaczynasz grę, to mhm. poza jej dwie, trzema, czy tam czterema misjami, które są zrobione specjalnie pod taką postać, którą jest, tych, na przykład do tej postaci Bro, który, który wstrzymuje czas, time bro, tak? To mhm. tam jest ta taka misja, którą gra się tylko nim. Natomiast tutaj mamy to losowanie i losowy dobór postaci. Za każdym razem jak uwolnimy jeńca, jak zaczynamy też planszę. Czyli jak uwolnicie tam, nie wiem, 15 postaci, 15 jeńców i odblokujecie sobie tym samym, nie wiem, czwórkę postaci plus macie tego Rambo z początku, to potem macie tę pulę pięciu i każdy jeniec, na którego wchodzicie, zmienia waszą aktualną postać na jedną z pozostałych. I to już się odbywa losowo. Więc pod koniec gry to już jest totalna ruletka, bo macie właśnie 35 różnych bros. I może się dostać do wolnego z nich, czy też dowolną z nich, bo mamy też te cztery kobiety. I, yy, no i to jest niesamowite, nie? jak wam się czasami zmienia styl walki też, bo walczycie właśnie postacią, która nie ma ataków dystansowych, a po chwili znowu taką, która tylko strzela, albo moim ulubionym bro chyba, czyli Macbrowerem, czyli MacGyverem. Brower używa dynamitu i indyczych bomb i to jest genialne, bo wyrzucamy takiego indyka wypchanego dynamitem, wrogowie się na niego rzucają, bo nie wiedzą co to jest, indyk, tak, biegną, no i my wtedy detonujemy tego indyka. I y, ja wiem, że to zawsze mi infantylnie, ale ja się bawiłem doskonale za każdym razem. Jak się y, ta postać wspina, bo to każdy tam się wspina jakoś inaczej, na przykład wbijając nóż w skałę czy mhm. coś takiego, to MacBrower ma gumy do rzucia przylepione, takie różowe do rąk. To znaczy, może widziałem w czasie gry, ale nie pamiętałem teraz, no. no jest, taka, jest taka animacja, oczywiście to jest <grym> grafika pixel art więc to tam ciężko tak naprawdę się przyjrzeć, ale jest coś takiego, że on się wspina na gumach do rzucia. Hmm. No, to, no to jeszcze zatrowy plusik. I Wiecie, taka głupotka, ale właśnie każdy bohater ma inne wyposażenie, inne ruchy specjalne i w związku z tym każdym bawimy się troszkę inaczej. Tak jakby to była trochę inna gra, nie no bo jednak to zmienia nam rozgrywkę, bo pamiętajcie też, znaczy pamiętajcie, bo o tym w sumie pewnie nie wiecie, łatwo można się zabić, bo elementy otoczenia mogą nam spać na głowę, gdy wysadzamy je. Do mhm. tego mamy też no właśnie beczki, które wybuchają, które możemy przypadkiem wysadzić i różne inne w ogóle elementy, które wybuchają i jeszcze takie butle z gazem, które lecą nagle w jednym mm -hmm. kierunku. Tak? Mamy tylko dwie osie właśnie, pionową i poziomą, ale jak się odpali się dostanie taką beczką, no to nas yy, zabija. Wyrzuca poza planszę albo Dużo się tu w tej w tej grze. Naprawdę to nawet... Yy co trzeba warto zaznaczyć ginie się jeden strzał i śmierć jest tak a tych przeciwników tak, mamy jedno życie <grymianie> przeciwników jest to, oczywiście jak uwalniamy postaci bo to jest mm, uwalniamy kolejnych y, zakładników to y, zyskujemy od checkpointu że możemy sobie zagrać dalej tą wylosowaną postacią natomiast każda postać raz dostanie poza tymi y, świętymi z Bostonu których jest dwóch, więc można dostać mhm. no, Albo nawet trzech, bo czasami ojca wzywają To jest ich specjalny atak Więc można dostać Jak dostanie jeden, to drugi może dalej grać To jest ciekawa postać e, Natomiast no, Trzeba być przygotowanym tym, żeby się umierało I umierało, i umierało, i umierało A tutaj nawet nie jest to kwestia może umiejętności gracza No bo ja gram od No nie wiem powiedzieć Od 20 paru lat to, to tak spokojnie I nie, nie, nie jestem Graczem niedzielnym, uważam, że mam całkiem Niezłego skilla, ale tutaj żeby Rozszyfrować postać, którą się wylosowało Żeby Pewne rzeczy sprawdzić, pewne rzeczy Jakieś taktyki sobie poukładać To no trzeba Chcąc nie chcąc umrzeć, bo To jest metodą prób i błędów się sprawdza a znowu później czeka się ileś tam kolejek, żeby na nią trafić, znowu coś spróbować, więc tak nie jest to gra yy, dla ludzi, którzy lubią przechodzić wszystko skrupulatnie i nie pozwalać sobie na jakieś tam śmierci, bo to tego granie właśnie od, od nie wymaga od gracza, to jest taka wesoła rozwałka, rozpierdolić wszystko ale no to tak samo było w kontrze i w metal slagu. Tak jak się wymaksowało poziom, to się go dało przejść może i nie ginąc nawet, ale jednak przy pierwszym, drugim, dziesiątym podejściu się ginęło nieustannie, nie zanim się zrozumiało, gdzie się pojawiają przeciwnicy, gdzie trzeba dotrzeć, której części mapy lepiej nie niszczyć, bo już dalej nie dojdziemy wtedy i tak dalej, i tak dalej. Ale właściwie to jest super, że mamy tylko jedno życie i jeżeli na tym jednym życiu odblokujemy jakiegoś jeńca, powiedzmy trzech jeńców, to ci jeńcy są naszym takim czymś w rodzaju życia w grze, to znaczy, że jak zginiemy tą postacią, którą aktualnie gramy, to mamy jeszcze trzy szanse gry dalej, nie? Tylko nową postacią właśnie. No tam, gdzie postawi się tą flagę, prawda? No bo to... No to tak, ja to tak powiedziałem, że są, to są checkpointy, no ale to, to nie jest taki checkpoint, że się po prostu dochodzi do pewnego momentu i... Mhm, bo takie też są, nie? Tylko, że to jest zazwyczaj początek levelu, albo te takie wielkie levele, że przed posem mhm. na przykład jest checkpoint, że nawet jak zginiecie totalnie, to tam się odradzacie. No, no i właśnie, każdy zabija nas jednym strzałem, a wrogów tutaj mamy też całą masę. Mamy zwyczajnych przeciwników samobójców, zwiadowców, ninja, tarczowników wrogów z wyrzutniami rakiet, z bazuką, z miniganami, z jetpackami mamy psy bojowe, ciężarówki, artylerie, czołgi, wieżyczki obronne takie dziwne elementy otoczenia z piłami tarczowymi helikoptery. A do tego ma... No właśnie, helikoptery i do tego mamy jeszcze bosy. Mamy mini-bossy i takie wielkie bossy, a wśród nich między innymi super czołg, super helikopter, mega helikopter, super bot, super forteca na szynach, super podniebna, powietrzna forteca, dwa gigantyczne ksenomorfy, No bo nie powiedziałeś, warianty. są jeszcze obcy właśnie, są jeszcze obcy. Jest, mamy całą inwazję na ziemię tych ksenomorfów i... Tak, facehagery, ksenomorfy, screechery, wszystkie alternatywne warianty, odmiany. tak. I jeszcze takie wych wychodzące z ziemi dżownice, które plują kwasem. No i jeszcze mamy te takie piaskowe e, robale, nie wiem jak to ująć, takie sandwormy. No czerwiec tam jest, tak? O tym mówisz, tak? No, no, coś takiego. Ale tam ich też jest kilka wariantów, nie? bo są te takie Dobra, no nieważne. Ich jest dużo. I jeszcze mamy y, parodię Andrew Scotta z Uniwersalnego Żołnierza. Wiecie, Dolph Langen y, z Uniwersalnego. I oczywiście szatana. I no e, tak. rozwala mnie to wszystko, bo celem naszej gry, tak nam to fabularnie jest opowiadane, jest y, przyniesienie właściwie przyniesienie, no. rozprzestrzenienie po świecie trzech wartości. Trzech wartości. Liberty, justice, peace. I pokój dzięki sile no. ognia. Tak, dokładnie. Robimy to po prostu niszcząc wszystko. Jeszcze za każdym razem jak przejdziemy jakiś etap, nawet te początkowe to tam są, są króciutkie, nie wiem, minutę, dwie jest po etapie. Dróż ich jest bardzo dużo ogólnie. To mamy taki wielki napis Aria Liberated i taki wężyk wszystkich, których zabiliśmy. I początkowo to jest tam, nie wiem, 30 tych podstawowych wyrobów, czy nawet, nie wiem, 10, 15, których, których awatary wybuchają na naszych oczach, nie? No bo to jest metafora tego, jaką rozwałkę tutaj wykonaliśmy przed chwilą, ale potem na dalszych etapach to już naprawdę wygląda strasznie, no. bo... I to jak nie przyspieszysz tego, to po prostu tak leci ten wężyk tych trupów, leci, leci, leci, leci. I to najróżniejszych właśnie, tutaj tych mniejszych, większych... A, a wy się cieszycie, tak jak ja teraz nie wiadomo dlaczego w sumie tak? O. wiesz co, jeszcze warto zwrócić uwagę bo to no może nie, nie wszystkich przekonało jeszcze to co powiedzieliśmy do gry, ale jest warto zwrócić uwagę że to nie jest taka prosta idziesz w prawo i strzelasz tylko mm, rzeczywiście twórcy postarali się, że gracz ma możliwość wyboru i to dosyć no to wyboru podyktowanego postacią, którą wylosował jak no to misję jak chce ja. przejść tak? Czy, czy będzie po prostu speedrun I będzie po prostu biegł, skakał I omijał tych wszystkich Przeciwników, bo można ich ominąć Czy na przykład z, po, pójdzie przez Kopanie pistoletem Czy tam właśnie jakimś tam mieczem Czy toporem Nie, motopora topora nie ma, bo sorry Conan Barbarian ma mhm. miecz czy sobie wykopię jakieś tam część i przekopię jakąś górę i ominie coś, czy po prostu będzie szedł i strzelał i zabijał wszystko. No tutaj jest tych, tych możliwości zazwyczaj kilka i... Warto też zwrócić uwagę chyba na to, że często się idzie też w górę w tej grze dosyć dużo, nie? Mhm, a czasami też w dół. No, czasami w dół, no. Bo... Zwłaszcza w tych kosmicznych dodatkach. No. Tak, bo, bo, bo rzeczywiście zazwyczaj te poziomy się w tych pierwszych planszach kończą tym, że przylatuje helikopter, wszystko wybucha, wylatuje w powietrze, a to też jest boski moment, bo tak. jak kończycie etap już po pierwszym levelu, to podlatuje helikopter i jak skokczycie na drabinkę, to się kończy dopiero level. Dopóki tego nie zrobicie, to możecie łazić po tym levelu dalej. I w tym momencie wszystko jeszcze eksploduje i słyszycie właśnie też jakieś okrzyki, czy taką, nie, tam jest taka melodyjka fajna. Tak. Jeszcze powiem jedyną rzecz, bo nie powiedziałem kim ja nienawidzę grać. O, chciałem to powiedzieć i uważam, że to jest postać wrzucona na siłę i bez sensu. To jest. To, to są, znaczy są trzy postaci. Tego najbardziej znielubiałego bro to jest Cherry Darling z Planet Terror, ta laska bez nogi, która strzela w dół. Ja tą postacią nie potrafię grać. Jak ją dostaję, to automatycznie już stwierdzam, że ginę i wybieram następnego, bo nie potrafię tą nią grać, nie rozszyfrowałem i dla mnie jest bez sensu, bo ani nie można na tej jej strzelającej nodze polatać, bo to myślałem że tak będzie można wykorzystywać, że strzelając w dół, ona się tam wznosi, to, to nie Ale jest... ona ma rocket jump właśnie. No ale to nie jest takie do końca... Znaczy, no... No, wiesz o co mi chodzi, to jest rocket jump, no. ale to, jest... no, to nie jest... Nie pasuje do mojego w ogóle stylu gry Nie lubię bardzo Jamesa Brodoka, czyli tego Chucka Norrisa z zagionego w akcji To jest bardzo potężna postać, która strzela granatami, ale ja nią nie potrafię grać, bo... No nie wiem, nie potrafię, no dla mnie to, to, to za, za wolno te granaty lecą, nie, nie mam opanowanej tej postaci za bardzo Jakoś tak jestem na nie i trzecią postacią jest dla mnie Indiana Jones, który ma no, ten strzał zabójczy, ale yy, nie jest to, nie wiem, ten bicz nie jest dla mnie jakiś no, mm -hmm. to... Też za bardzo nie potrafię nim grać. Jest dla mnie taką bezsensu postacią, bo ten, tym, tym batem trzeba się naprawdę napracować, żeby cokolwiek zrobić. A w tych późniejszych levelach on się staje totalnie nieprzydatny, jak na Ciebie atakuje ci na przykład, nie wiem, 15 ksenomorfów i to jest z batem, nie? No tak, ale z drugiej strony wiesz, no, no to jest typowy Indiana Brąz, no, gdyby się znalazł w takiej sytuacji, no, no. no to skończyłoby się tak jak w tej grze, dlatego y, znaczy ja się zgodzę, że akurat on y, na początku się nim gra bardzo przyjemnie, gdy te levele są dosyć proste, potem gorzej, y, co do Sherry e, Brawling, y, znaczy to nie jest tak, że ją lubię, to nie jest tak, że jej nie lubię. Nie jest jakoś super przydatna, ale też w miarę przyjemnie mi się nią grało, zwłaszcza na początku, nie? gdy ją odblokowałem. Ale akurat na przykład Brodoka, ja w miarę lubię. I ja z nim, ja przy jego pomocy też bossy często zabijam. Szczerze mówiąc, jak go tylko wylosuję. Ja, ja zawsze. Ja większość bossów zabiłem Nio i uważam, że bo Neo ma bierze pigułkę i wtedy się staje taki. <śmiech> No, szybszy, silniejszy chyba, i też chyba jakoś tam trochę jest niewrażliwy na kule. Też nie jestem do końca tego pewny. Ale. Eee, zazwyczaj... No ja właśnie Nio się dużo mi zajęło, zanim skumałem, jak w ogóle go używać, niej tego odbijania pocisków i tak dalej. Ja początkowo w ogóle, wiesz, jak go pierwszy, drugi, trzeci raz dostałem, to teraz zginąłem, ginąłem, bo nie wiedziałem, ale co robić. wiesz, że on ma taką właśnie umiejętność tą specjalną, że jak sobie weźmiesz tą, ten bullet shield, czy jak to tam się nazywa, mhm. to on potrafi odbić y, rakietę, odbić pocisk. To jest świetne. Na przykład są takie etapy, gdzie lecą bomby z nieba, kojarzysz, i to może mhm. rzeczywiście odbijać. Także dla mnie to jest mega Znaczy Tak, tak, się. tylko wiesz, właśnie tego trzeba się nauczyć, nie? Bo początkowo no tak. to <głos> mówię, Boże, co za postać, co ja mam robić? No ale potem, jak już się opanuje, no to rzeczywiście jest spoko. I właśnie, powiedziałeś o tych e, etapach. E, mamy znaczy powiedziałem tak, że idziemy w prawo, no bo to tak na ogół się do tego sprowadza, ale czasami troszkę też trzeba się gdzieś wspiąć, czasami się schodzi na dół, coraz niżej, coraz niżej, czasem się trzeba przekopać przez coś i mamy też walkę, która jest w sumie dosyć urozmaicona, po pierwsze przez to, że tych wrogów jest bardzo dużo, zupełnie inaczej się mhm. walczy. Z tymi zwyczajnymi przeciwnikami na początku zupełnie inaczej się walczy, gdy zaczynają na przykład na nas puszczać wściekłe psy, czy gdy wszędzie są samobójcy i nie wiem, zabijacie człowieka obłożonego dynamitem obok was i jest po was, więc trzeba wtedy często gdzieś podejść i się odsunąć, albo na odległość próbować jakoś walczyć. Inaczej się walczy, gdy do gry wchodzą jakieś roboty, artyleria, czołgi, wieżyczki obronne, nie wiem, te, te piły tarczowe, boże jak ja tego nienawidzę. No nie, piły były takie... dla mnie świetne, tylko... <laughs> tylko, że te wszystkie etapy z tymi piłami To były właśnie takie dla mnie bardziej zręcznościowe I mi się bardziej podobały, bo one rzeczywiście wymagały Jakiegoś lepszego opanowania postaci To nie było tego takie strzelanie i pędzenie mm -hmm. w prawo Tutaj trzeba było trochę wycelować w czasie I, i można było te też piły fajnie wykorzystywać Do mordowania innych No bo też można było to urwać przecież Gdzieś tam wisiały w jakimś tartaku te piły wielkie, tarczowe, urwać i spuścić na tych wszystkich żołnierzy, na terrorystów i popatrzeć sobie na dzieło zniszczenia. Mhm, ale, ale właśnie te etapy były też dosyć trudne na początku, niewymagające, bo później też się człowiek przyzwyczajał za którymś razem, ale jak się pierwszy raz zaczęły pojawiać troszkę częściej, to ja po prostu ginąłem i ginąłem. I jeszcze na pierwszym czy drugim etapie, gdzie one zaczęły występować, to, to było tak, że trzeba było przejść kawałek, tam pozabijać troszkę tych lotków. i dopiero potem były te piły. I ja często albo się tak spieszyłem do tej piły, że ginąłem od razu na początku, albo znowu zabijałem wszystkich dokładnie, a potem przy pile się zapominałem, bo znowu się wczułem za bardzo, wiesz, w ogólny klimat i tak na ludzie podchodzę i Boże piła, Ptum. już mnie nie ma. A jeszcze trzeba pamiętać, że czasami jest tak, że Właśnie troszkę poginiemy i mamy tylko to jedno życie jednego naszego bro. Nie mamy żadnych jeńców w zapasie i Mamy save point i potem od tego save pointu, jak mamy to jedno życie, to w niektórych miejscach trzeba naprawdę stanąć na głowie, żeby przejść kolejny etap, ale da się. Tak to nie jest gra, w której rage quitujecie. Raczej nie wywołuje frustracji. Jest wymagająca, czasem giniemy co minutę, ale sprawia frajdę cały czas. Chcecie po prostu maksować skilla i grać dalej i zobaczyć, co będzie w następnym etapie. I chyba też jest pomyślana w ten sposób, że nie ma jakiejś wysokiej bardzo bariery wejścia, jeżeli chodzi o umiejętności Bo wydaje mi się, że to jest dosyć mm, prosty gameplay I nie trzeba też na pamięć uczyć się postępowania i ułożenia wrogów Bo gra pozwala dostosowywać styl gry, swój styl gry do otoczenia Ale też otoczenie do swojego stylu gry w związku z tym nie musicie zapamiętywać, że o, będzie teraz przeciwnik, to, to trzeba będzie strzelić i wskoczyć na to. To nie jest taka gra. To jest gra, która naprawdę pozwala czerpać radość z grania i nawet tacy mniej doświadczeni gracze, którzy po prostu od razu jakiś czas odpalają sobie komputer czy konsolę, znajdą coś dla siebie tam, to będzie dla nich trudne. Ale to jest do, do opanowania, nie trzeba się uczyć na pamięć jakichś schematów, yy, czy zapamiętywać właśnie ułożenia wrogów. Mm -hmm. A czy oczywiście można, jeżeli chce się na przykład robić speedrun i czy maksować staty, ale y, to jest zupełnie do niczego niepotrzebne takim przeciętnemu odbiorcy. Ja tak robiłem przy y, The Expanded Bros, bo szczerze mówiąc Broforce, y, znaczy ok, część misji sobie powtarzałem tak na bieżąco nawet dla przyjemności, żeby sprawdzić czy damy radę zrobić coś lepiej, ale większość przeszedłem jeden raz i po prostu dalej, kolejna i kolejna i kolejna. A Dave Panda Bros. przeszedłem, nie wiem, z 10 razy, może więcej. Wow. I próbowałem właśnie na różne sposoby je przechodzić tam. Czasem zabijając wszystkich, bo ja w Broforce w ogóle na początku myślałem, że naszym celem jest zabicie je wszystkich. Bo te staty <grym> były na końcu, nie? I mówię, może będzie achievement za to, czy coś. Więc robiłem to. A potem się okazało, że achievementy tam są za przejście na hardzie, właśnie za przejście bez zginięcia razu i tak dalej. W ogóle achievementy na Steamie do Broforce to jest jakiś kosmos. Ja chyba jeden czy dwa odblokowałem tylko, no. Ja mam, wiesz co, bo u nas są trofea Więc u nas są też y, 9 trofeów jest I o ile jeszcze na przykład Są takie, gdzie masz y, Zabić terrorystę Martini no, Czyli musisz zabić Terrorystę mhm. Double Bros Seven Czy y, Możesz zrzucić y, Musisz rzucić z klifu Za pomocą Bromando Hubert musi złapać tego szatana i go tam zrzucić, nie? Natomiast... Yy... <grymne> Natomiast <grymne> Wyobraziłem to sobie. Natomiast dwa... To są do zdobycia. Ja zdobyłem dwa akurat tam specjalnie się nie... Nie wiem, yy, że przyznaję się, nie, nie, nie specjalnie się nie, nie, nie bawiłem w zdobywanie trofeów w tej grze, bo zobaczyłem, że dwa, dwie ostatnie trofea to jest jakiś kosmos, bo właśnie skończyć kampanię na hardzie to jest tam ok złoto i 3,5% ma, ma tych ludzi, którzy ma Broforce, to to ma. Natomiast zrobić to w, tym, w trybie hardkorowym, czyli Iron Bro, tak? Czyli masz yy, jedno życie. No że znaczy nie masz, możesz zginąć tam chyba ileś razy, bo to nie jest tak, że masz jedno życie, ale musisz uwalniać tych jeńców. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak... Znaczy, checkpointy są, tylko nie ma czegoś takiego, że sobie wyjdziesz z gry, nie? No, no. To, to jest. I no i masz jedno życie w gruncie rzeczy, no bo masz jeńców, no ale to nadal. No tak. No masz rację, mm. no. Wiesz o co mi chodzi, nie? I checkpointy są tylko te właśnie te mniejsze, tak, tak. Te na bieżąco. A nie ma takich totalnych chyba. No, dokładnie. no ja sobie tego nie wyobrażam, bo to jest. Ja też jest... nie. I jeszcze jest też achievement za przejście w ten sposób, na tym utrudnionym trybie, gdzie też przeciwnicy są mocniejsi, jest ich więcej mhm. więcej, że wybuchowych rzeczy na mapach, to ja już, to znaczy, okej, okay, no, pewnie jakbym miał czas, byłbym dzieciakiem, tak jak wiadomo, jak się kiedyś na NES-ie na przykład przechodziło gry po kilkanaście razy, no to okej, okay, spoko, ale nie, nie, nie, teraz jeszcze jak mam trzy tysiące ponad tytułów na Steamie, to jednak szkoda mi czasu, no, żeby to maksować był, to, to Po razy. To były inne czasy, to były inne czasy, hmm. miało się tych gier, no, przede wszystkim, no, były, jeżeli się kupowało oryginały, to tych gier się miało niewiele, a druga sprawa, nawet się nie kupowało oryginałów, to i tak się tych gier miało niewiele, więc się tam czasami wymieniało, albo się do kogoś szło pograć, ale rzeczywiście się katowało te gry, które się miały, i to kilkanaście razy, prawda? Ja ulubione, tak się przechodziło. Pewnie wtedy tak bym przechodził brofors, to jestem przekonany. No, i jeszcze mówiliśmy o tych zróżnicowanych poziomach, jeszcze na przykład lewele z ksenomorfami, cały ten wielki dodatek. Mhm. z naszymi obcymi, też bardzo zmienia tuż po prostu No zupełnie inni przeciwnicy z innymi zachowaniami dużo kwasu, który jest... topi i, no. i są, są rzeczy, które, które zaskakują Za, przy pierwszym graniu to powiem szczerze, no, ten poziom, który wprowadza y, obcych, <laughs> mnie tak zaskoczył, że byłem, no, byłem zachwycony, bo to jest tak, że sobie zaczynamy grę i, i czekamy na tych terrorystów a Mamy same trupy, nie? Ten, pamiętam, że, że były chyba jakieś tam przywiązani w rowach, ludzie byli pozwiązywani, których tam można było uwolnić coś jakiego mi się kojarzy I nagle, jak dochodzimy, dlaczego ci, ci, ci, ci, ci terroryści są, są martwi, to się okazuje, że są obcy, więc to w ogóle mega sprawa Nie spodziewałem się tak. tego I w ogóle też potem mamy coś takiego, że chyba Elen, go oh, oh, oh zjeżdżamy tak w dół, nie, na taki pad, pad. I gdyby nie to, że ta rozwałka jest taka kolorowa i dynamiczna, to klimat jak z był normalnie, nie? I tam mm. też w ogóle udźwiękowienie tej gry jest super. ja yes. to, który właśnie wykrzykuje co chwila różne rzeczy. Ja... Ostatnio nie chcę się bawić w taki montaż, że tam daję wstawki, ale w tym podcaście pewnie już dałem kilka, bo pewnie nie mogą się powstrzymać, jeżeli chodzi o soundtrack i o właśnie narratora, no to już macie jakieś tam, macie jakieś tam rozeznanie w temacie, no to właśnie te wszystkiego, jego krzyki, udźwiękowienie w ogóle też broni tutaj, wybuchów, strzałów, krzyków ludzi, czy tych obcych, no świetnie, to robić. Wiesz co, możesz coś słyszeć u mnie w tle, bo coś chyba sąsiedzi robią, i no, no. będzie trochę, trochę no, będzie... ale czekaj, mam nadzieję, że nie zagrażałem pokojowym Nie, nie, nie, bo trzeba by było wezwać helikopter i tam polecieć. Właśnie, pokój, helikopter, Ameryka. Gra była reklamowana, cały czas jest zresztą takim stoganem że... Niby jest taki skaz z George'a Washingtona Broforce to mniej więcej to, o czym myślałem, gdy wynalazłem Amerykę. <głos> Słyszycie to? Broforce to mniej więcej to, o czym myślałem, gdy wynalazłem Amerykę. Jeśli chodzi o ten Ameryko. Fuck yeah. Dokładnie. I e, To jest piękne, bo to jest w tym momencie rzeczy, gra w której zabijacie wszystko, jest w jakiś tam sposób takim manifestem pacyfistycznym wrażenie, bo y, to jest pokazane tak parodystycznie, jako taki absurd, w ogóle całe kino kopane jest tutaj tak, jest one, nie, nie wiecie, my się cieszymy jako fani kina kopanego, ale w gruncie rzeczy, to pokazuje, że te wszystkie filmy nie mają żadnego sensu, absolutnie żadnego, żadnego bo y, my mamy niby tam, że wiecie, że zaprowadziliśmy tutaj pokój, i tak i właśnie jest Liberty, Justice, Peace, ale zarazem widzimy, że. Wszystko płonie, nie? Wszystko wybordowani. Dziury w ziemi na kilometr. Wszystko zniszczone, chaty spalone. No i przy tym my się uśmiechamy oczywiście. Szeroki uśmiech ban na twarzy i, i odlatujemy w stronę zachodzącego słońca na helikopterze zostawiając te tysiące trupów, nie? No to jest niesamowite, jak działa, nie? Tak na tym poziomie meta też jakby się zastanowić. I jeszcze mamy wrogów w postaci terrorystów, w postaci Lankrena z Uniwersalnego Żołnierza i tam innych pomniejszych wrogów y, mamy tych kosmitów, ale mamy też tego szatana. I to też jest ciekawe. Mamy w ogóle też etapy takie ara w piekle z jakimiś tam płonącymi czachami, w ogóle inną muzyką, hmm. z inną kolorystyką, innymi elementami otoczenia. I szatan y, w ogóle ma kilka form też, zmienia się. Znaczymy też ultimate final boss i, i wiesz, co się dzieje po zabiciu szatana? To znaczy wybucha plan... Którego szatana, powiedz mi jeszcze, bo tego za każdym, na każdym etapie zabijasz tego szatana i helikopter. Tak, ale tego małego. Potem masz tego wielkiego i on ma te kilka faz ten, taką, z polem siłowym, potem tego takiego, nie wiem, czy to jest robot w sumie, czy to jest jakieś dziwne ciało, yy, który... Znaczy, bo jak zabijasz tego szatana w raz ostatni niby, no. to on jeszcze, to jest piękne, bo szatan po tym, jak go pokonujemy, no to wiecie, typowa akcja z filmów e, kopanych, z tego kina, wrog jest pokonanym, po prosto odchodzimy, tak? No i okazuje się, że szatan jeszcze ubliża Stanom Zjednoczonym. Znaczy po pokonaniu, no to co wtedy robi Rambro? Wpakuje mu granat e, w taki otwór, bo to jest taki dziwny szatan, już taki robotyczny, dziwaczny. No i tym granatem go ostatecznie wysadzał. A jakby było tego mało, to jeszcze po zabiciu go już. Nie tylko po tam po raz dwudziesty, ale po zabiciu szatana. Możemy stanąć nad jego grobem i obsikać go. O, tego nie wiedziałem. Wiesz co? No, mów, mów. Tylko że jak obsikamy grob szatana, to szatan cię wkurza i wsaje z grobem. Wiesz co, ja mm, Nie skończyłem gry to znaczy, byłam ten 15, 15 poziom, chyba to jest ostatni I tak jak daliśmy, Umawiając się na e, na, na grę e, że, żeby, że chciałem to skończyć Ale jakoś tak no, nie złożyło się, także ja tej gry nie przeszedłem Ale no chyba mogę się wypowiadać No bo to jest ostatni, po, ostatni poziom Tak, nie, mam, nie, nie, nie. O, to także, Tak naprawdę na koniec W ogóle też się okazuje, że mamy kilka zakończeń Mamy to, znaczy to nie chodzi o to, że nasze decyzje są ważne w tej rzeczy coś takiego, bo mamy tylko po prostu przejść level za levelem, pokonać bosów i tyle. Ale na koniec e, mamy spotkanie z prezydentem i po prostu możemy albo spotkać się z prezydentem, wyjść do ludu i stać się bohaterem narodowym, bohaterem Stanów Zjednoczonych Ameryki i dostaniemy swój własny tron i tak dalej, albo możemy zabić prezydenta, Jest właśnie wiesz, poziom meta. Uratowaliśmy Amerykę, zaprowadziliśmy na świecie pokój, pokój, pokój, pokój, pokój, pokój, sprawiedliwość, ale modlujemy prezydenta i wtedy trafiamy do więzienia, się okazuje, a ludziom szczyny opadają, gdy nas widzą. I jeszcze mamy, ale tego akurat nie odpakowałem, bo to właśnie jak na tym najwyższym poziomie trudności przejdziemy, to się okazuje, że czeka na nas sam Jezus. No. Jezus zaskasza nas do nieba jako bohatera Stanów Zjednoczonych, a w niebem jest Teksas. A to by było ciekawe spotkanie Rajdena i Jezusa. Ale akurat na koniec jest Randy tylko nie. Jako no główny rozumiem. Podatki. I też ostatni tutaj. Rozumiem. No to nie, nieźle. To wiesz, co powiem ci, że zachęciłeś mnie naprawdę, żeby dograć ten ostatni poziom. Bo nie spodziewałem się, ale to trochę zaskoczenia nie będzie, ale za to mnie zachęciłeś, żeby to skończyć. Także może sobie wieczorem odpalę znowu. Ja się trochę namęczyłem. Broforce. Mówiłem, że nie ma tych quitów, nie, ani niczego takiego. Ja nie frustruję jako po prostu rozgrywka. Rozgrywka sama w sobie nie frustruje, ale niestety teraz już jest z tego niewiele, ale nadal można trafić na bugi. Początkowo wiecie, jak to było w jak w sesie to tych bagów było sporo. Gra często crashowała, no bo sama ta rozwałka, że tam wszystko eksploduje, ginie, mhm. ludzie pas i po prostu komputer nie dawały sobie z tym rady często. Teraz, jak ja to przechodziłem, to miałem ze dwa crashe i po prostu musiałem zacząć poziom od początku, ale to było tak, nie wiem, w połowie, nawet w miarę blisko siebie, więc to nie był kłopot, bo te levele jeszcze nie były takie długie i nawet się nie przejmowałem, no trudno, no ja mi tam skraszowało drugi raz i potem, po tej ostatniej aktualizacji, właśnie na tym etapie z szatanem, na tej finałowej walce, miałem taki dziwny bug, że ekran robił się czarny. A i to na etapie y, już wiesz, przechodzisz taki długi poziom walczysz z bossem, pokonujesz go raz, drugi, trzeci, tam nie wiem ile już tych formie, jest chyba z pięć i przy tej ostatniej formie, gdy tam w ogóle wiesz, wszystko cię może zrobić, tam skaczą, latają różne rzeczy y, i jeszcze sam boss też się porusza to y, tam mi się robił czarny ekran i, i czasami tylko prześwitowało jakieś pikselkę, piksele i nie mogłem tego przejść, bo to mi się robiło za każdym razem I raz prawie przeszedłem ten etap, yy, wiesz, na ciemnym ekranie, praktycznie, uh -huh. po prostu, wiesz, na wyczucie, nie tak dobra, mam tutaj skoczyć, na no to pan skacze dwa razy to i nawarłam z broni, ale też w ostatniej chwili, wiesz, mam przebłyski, patrzę, kurczę, już prawie pospokonana, tutaj, bum, obezwałem. i dopiero teraz właśnie mi się udało bez waga jakoś ukończyć. No to powiem Ci, że na PlayStation, czy powiem słuchaczom, że na PlayStation 4 nie ma czegoś takiego, gra jedyne co można zarzucić to grze to że ma dosyć długie loadingi yy, które trwają no, czasami nawet po 2 minuty yy, między planszami, między levelami może tak, między nie, bo levele są podzielone powiedzmy na plansze, to między levelami, natomiast yy, są zauważalne, delikatne zwolnienia mm, klatek na sekundę przy tych właśnie scenach, gdzie to wszystko wybucha, bo czasami tak jest, że właśnie y, jest bombardowanie, my wysadzamy jakieś beczki, rzucimy jeszcze jakiś tam granat, jeszcze ci samobójcy, także czasami na ekranie wszystko wybucha i wtedy są delikatne spady tych klatek na sekundę. Hmm. No ale to nie przeszkadza, nie? Nie, nie, to są, to są, mówię, ja, ja się ze dwa razy, ze trzy razy spotkałem z czymś takim, że, e, że to mi się dozwolniło mm. to w ogóle trzy razy a długo w ogóle grałeś, bo mnie przejście całości zajęło 15 godzin trzy nie 15. umiem ci odpowiedzieć, bo ja nie grałem tego za jednym zamachem, czy, czy nawet nie mogę, nie mogę sobie podzielić tego e, jakoś tak m, że na przykład grałem 5 dni po, po godzinie, bo wiesz co, bo po pierwsze, nie mam żadnego czasu. Podejrzewam, że Tobie zlicza czas Steam, ile spędzasz za danym tytułem. Ja tego nie mam. A druga sprawa, ja to grałem na przestrzeni kilku tygodni. Po prostu, no niestety coraz mniej czasu mam na granie i tych gier coraz mniej ogrywam. Mm, więc Broforce po pierwsze było Yy, przerywnikiem między jakimś większym tytułem, podejrzewam, że to był Fallout 4 i w, prze w przerwach, kiedy już żygałem. Yy, ty tym postapokaliptycznym klimatem to sobie włączałem Broforce, nie umiem ci powiedzieć ile mi to czasu zajęło, natomiast myślę, że jeżeli ktoś ma wolny weekend wieczorne weekend weekendowe te parę godzin, to powinien w to zagrać. Szczególnie, jeżeli lubi filmy z lat 80 i lubi strzelanki. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Warto po Broforce sięgnąć i i szerzyć demokrację, pokój yy, i zniszczenie na świecie, a potem się chwilkę zastanowić nad tym, kurczę, jakie to kino kopane akcji i y, jacyś ci moi idole byli beznadziejni, jeżeli chodzi o ich ideały życiowe, a potem znowu o tym zapomnieć i siać rozwałkę dalej i bawić się doskonale, bo, bo warto, tak? Broforce, okejka ode mnie, okejka od brosika, sika. Bro start. <śmiech> tak, polecamy polecamy oczywiście. A teraz co? Czas brać granaty, pakować granaty, witaminki i jedziemy dalej, nie? Siać poziom po poziom, siać pokój na ziemi. Dzięki no, serdeczne do usłyszenia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.